To co, dzień dobry, zaczynamy? Zaczynamy, dzień dobry, mhm. słuchacze, kochani nasi. Kolejna audycja z sobotaż w kolejną niedzielę. Przed mikrofonem Paweł Piechowicz i Mateusz Kraszewski. To obok mikrofonu, tak w zasadzie. Jesteśmy po obu stronach jednego mikrofonu. Zdradzamy wam takie tak. tajniki techniczne powstawania naszej audycji, ponieważ ufamy, że nikomu tych tajnych informacji nie przekażecie. Nie. No i oczywiście możecie nas oglądać w strumieniu wideo, zawsze na platformie cyfrowej TVP. Tak, Przejęliśmy... platforma, pl platforma cyfrowa dziąsło. Tak, <głos> slot <głos> kiszka. Na platformie cyfrowej dziąsło przejęliśmy panel, który pierwotnie był przypisany dla telew panel. telewizji, telewizji trwam. Dostaliśmy miejsce na multiplexie. No dlatego każda nasza audycja ma wymiar wizualny również. Możecie ją sobie oglądać, ale tylko po wykupieniu odpowiedniego abon abonamentu. Szczegół oczywiście na naszej stronie internetowej www.bottomlayer.org tam Drobnym druczkiem jest napisana cena, wystarczy wysłać 17 SMS-ów um, do, do siebie samych, do najbliższych znajomych, do wszystkich niebliskich znajomych oraz przede wszystkim, co jest najważniejsze, do swoich wrogów. Mm -hmm. e, tak zwane SMS-y z opóźnionym zapłonem. Mm -hmm. Łańcuszek świętego Wita. <laughs> co mi się zerwał. Tak. A dzisiejsza audycja nosi numer 7. Jest to magiczna siódma z kolei audycja z cyklu Sobotaż. Dlatego dzisiaj będziemy poruszać tylko i wyłącznie kwestie metafizyczne. Metafizyczne. I na sam początek chciałem zadać Ci pytanie, drogi Mateuszu. Czy Anna Jantar miała w sobie robaka? To jest ciekawe, bardzo pytanie. To zależy jak patrzeć na Annę Hunter oczywiście. Jeżeli popatrzymy na nią z przodu, to wbrew, pod pozorom, pod wbrew pozorom pod słońce ten robaczek tam się tutaj na niektórych zdjęciach archiwalnych, on się troszeczkę... Tam, e, pojawia. pojawia, ale nie była, muszka -owocówka. nie była to e, muszka-owocówka. Nie była to muszka-owocówka, mimo że e, muszek-owocówek wokół Anny Jantar odnosiło się mrowie, w zasadzie muszkowie. Jeżeli patrzeć e, na Anny Jantar e, poprzez różowe tak zwane okulary, duże, takie bardzo duże w stylu... E, Współczesnych Anny Jantar, Albo współczesnych hipsterów, którzy głównie Anną Jantar się inspirują w swoim postępowaniu codziennym. Czyli drapaniu się po plecach. Drapaniu się po plecach ze schłym robakiem. Więc przez takie różowe okulory, okulary tego robaka absolutnie nie widać, nie widać. Natomiast widać tą radość, która y, jednak tylko przez te różowe okulary w, Rennie, w, w Annie Jantar była widoczna. Oczywiście problem był taki, że Anna Jantar tego robaka zalewała regularnie. Y, i, I bynajmniej nieżywicą żywicą. Nie epoksydową. <głos> y, chociaż nie wiemy, czy tak naprawdę wąchała klej. No ale tutaj możemy oczywiście odnieść to do szerszego problemu twórców. Do możemy to odnieść, żeby szerszeń był za no, duży. To, to, to teraz zaraz będziemy mówić o szerszeniach, bo to jest ciekawy temat nowy. Tak, no, ale chciałem jeszcze tak bardzo szybko zastanowić się nad tym, czy większość twórców kultury tak naprawdę nie była napędzana przez wewnętrzne pasożyty. Ich. Ja myślę, że tak jak Anna z pewnością jest w tym bardzo dużo prawdy. Mhm. Mniej więcej 47%, ale to zależy oczywiście od stopnia nawodnienia mhm. delikwenta, artysty, tak. twórcy. Tak. E, I nie, nie wszystkiego można być pewnym, natomiast jedną informację możemy wam przekazać już popartą wieloma badaniami. Większość poglądów Zbyszka Hołdysa to tak naprawdę są poglądy tasiemca, który przejął go około 13 lat temu i tam się rozwija w jego wnętrzu. Ten tasiemiec już jest na tyle długi, że od przewodu pokarmowego sięga aż do rodzenia kręgowego i do niektórych fragmentów mózgu Zbyszka Hołdysa. Dlatego większość rzeczy, jakie ten wypowiada odnośnie na przykład kary śmierci albo rozwoju współczesnej cywilizacji, pochodzą te poglądy od Tasiemca. Oczywiście, jest to taśmiec uzbrojony. Ee, wiele argumentów. Wiele argumentów e, i te argumenty właśnie prezentuje poprzez e, usta e, Hołdysa Zbigniewa. E, Zbigniew Hołdys tego tasiemca jest świadomy. Natomiast e, nie może nikomu o tym powiedzieć, ponieważ każde słowo e, jest sterowane e, właśnie tym tasiemcem. Tasiemiec również kontroluje jego czynności życiowe, takie jak oddychanie, defekacja e, oraz pocenie się, <śmiech> nie mówiąc o pisaniu nowych tekstów. <śmiech> nie mówiąc o pisaniu nowych tekstów. To się rozumie samo przez się. Oczywiście pisze ten tasiemiec e, te teksty sobą samym. Ogonek tasiemca wystaje z od swoich przez nos. <śmiech> macza się w atramencie pismo nosem pismo nosem czuję sobie ta to, to się z biegniewa No dobrze, to co z tym szerszeniem w takim razie? No szerszenie ocieplenie te, tego klimatu ocieplenie sprawia, że coraz trudniej gołębiom jest funkcjonować w europejskich miastach <śmiech> Ponieważ jest coraz cieplej, a gołębie nie są stworzone do takiego do ciepłego klimatu. Oczywiście no rzeczywiście są Oczywiście w tej chwili W tej chwili mamy trochę chłodne dni, ale ogólnie temperatura się podwyższa. Dlatego zamiast gołębi. Do miast zostaną wprowadzone szerszenie. I to jest ciekawe, będą szerszenie pocztowe. Wraz oczywiście z miniaturyzacją e, techniki, e, listy klasyczne już nie będą miały formatu A5, A4, tudzież jakiegokolwiek, tylko będą to mikrolisty. E, ale to mówisz w tym momencie, cała sytuacja nawiązuje do gołębi pocztowych y, używanych w czasie I wojny światowej, jak również szerszeni pocztowych y, używanych w czasie II wojny światowej do przesyłania mikrofilmów mm -hmm. za linię wroga. Y, tak, to no więc... były mikrofilmy pornograficzne, które były wysyłane i zrzucane na terytorium nieprzyjaciela, na linii frontu, y, żeby siać zgorszenie, zgorszenie. I, i ogólnie obniżać morale wrogiej armii. Tak, no to jest jedna oczywiście z funkcji takiego szerszenia pocztowego, jako że coraz mniej ludzi z poczty korzysta, więc tradycyjne metody rozwożenia poczty zostaną porzucone jako no, nieopłacalne. Tak, a szerszenie będą wykonywać swoją, swój zawód za darmo. Mało tego, będą rzeczywiście spełniać się przy tym. Bardzo szczęśliwe będą, kiedy będą mogły dostarczyć przesyłkę na adres docelowy. Redakcji Radia Potomleja. Tak. I oczywiście przekażą mu treść tego listu za pomocą swojego żądła. Żądła. Tak. To zastosowanie tego żądła również będzie um... Przydatne, jeśli chodzi o informacje elektroniczne, ponieważ już niedługo każdy komputer osobisty, każdy telefon komórkowy będzie wyposażony w port dla rządu Szerszenia i wystarczy takie urządzenie po prostu wystawić przez okno. Taki Szerszeń podleci, pobierze informacje, które za pomocą aplikacji Szerszeń Plus nasz telefon mu przekaże. Tak? Telefon mu przekaże no i, i, i, i te informacje również będą oczywiście e, poprzez e, układ nerwowy tego szerszenia przekażą mu informacje dokąd ma tę przesyłkę dostarczyć. I... Proste. Proste. proste. proste, Znacznie proste. łatwiejsze to wszystko niż wszczepianie sobie samym portów USB. Prawda? W szyję. A to też będzie. No ale na przykład wszczepisz ale... sobie port USB 2.0 a po trzech latach okaże się, że standardem jest już USB 3.0 i że twoi koledzy z pracy śmieją się z ciebie, ponieważ masz słaby transfer do rdzenia kręgowego. Po prostu nie będziesz rozumiał żartów, które będą mówili do ciebie. No, tak. Będą ci przesyłać informacje zakodowane nieznanym sposobem. Wszystkie uwagi wymieniane na temat zeszłotygodniowych premier filmowych będą już w innym kodowaniu. Nie będziesz nic rozumiał. W no ogóle, tak, tak to jest. Jak, rozwój jak, jak nadążyć, powiedz mi. Ja myślę, że z czasem ewolucja dogoni rozwój techniczny i po prostu takie, takie porty USB zamiast wszczepialne, będą no to porty biologiczne i one będą się po prostu same dostosowały, dostosowywały. Czyli trzeba zawierzyć ewolucji mhm. i zamiast ingerować. Z techniką w nasze niewinne ciała. Należy poczekać, aż one po prostu same pójdą po rozum do głowy i wytworzą w sobie różnego typu złącza i interfejsy. Tak, dzięki tym interfejsom ewolucja będzie sterowana odgórnie. Nie mówiąc o rewolucji. Tak. Nie, nie. Chodzi o to, że po prostu już w 2015 w Polsce. No będzie pierwszy minister ewolucji. Tak. W randze wicepremiera, oczywiście. Tak, oczywiście. Każdy etap rozwoju ewolucyjnego człowieka, tudzież innych stworzeń zamieszkujących Ziemię polskie będzie sterowany przez to ministerstwo. Najpierw będzie musiał być zatwierdzony przez parlament ewolucyjny. Mhm. I będzie to wszystko y, opierało się o serię ustaw i rozporządzeń. Mm -hmm. Te ustawy będą zawierały kolejne wersje kodu DNA, który będzie można sobie ściągnąć i wydrukować drukarką trójwymiarową takie nowe stworzonko, po czym je pogłaskać. Y, a wszystko to dlatego, że jak sami widzimy, jak patrzymy na siebie samych, na ludzkość, no, ewolucja. Kiedy nie jest błędne kręgi, kiedy nie jest pod kontrolą odpowiednich służb, to e, wiadomo, co się dzieje. No właśnie. Wszystko to zmierza do donikąd. Mhm. A e, ustawa, specustawa o przygotowaniach e, Rzeczpospolitej Polskiej do Euro 2012 pokazała, jak m, trafnym pomysłem jest odgórne sterowanie i, i jak szybkie rezultaty to wszystko przynosi, więc czemuż by nie zastosować tego na polu ewolucyjnym. No a jak ewolucja przyspieszy już naprawdę, to będzie można ją nazwać spokojnie rewolucją. Będzie to prawdopodobnie oprócz rewolucji biologicznej, będzie to rewolucja moralna. Po angielsku update. Serdecznie pozdrawiamy wszystkie szerszenie słuchające naszej audycji. No dobrze. Oraz kondory. Tak. To co ciekawego nowego jeszcze? Jakieś spostrzeżenia? O Kondorach? Mm. Nie, na przykład premiery kinowe. Chodzisz eee. do kina? Pre, premier kinowy. Tak, mówię o premierach kinowych. Jak jest minister rewolucji, to może być premier kinowy, prawda? Tak, to premier kinowy to będzie specjalny premier, który będzie filmy propagandowe rozpowszechniał, tak jak kiedyś było drzewiej, polska kranika filmowa. <śmiech> Takie filmy... Polski ne... kranik filmowy. Kramik. Kramik. Kramik filmowy. Bo my tak to sobie tutaj widzisz, o internecie, o technologii, a jednak ta taka organiczna wersja rzeczywistości jest to. No tak, no ja wiadomo, jeszcze 78% społeczeństwa polskiego żyje bez prądu i mhm. e, w jaskiniach miejskich, dziuplach tak zwanych, nie ma nic poza swoimi smartfonami. Smartfonami i boczkiem. Tak. Oni na smartfona, natomiast rekompensują sobie brak wszystkiego dużym ekranem swojego smartfonu. Są na tyle duży, że można na nim jednocześnie smażyć, smażyć i gotować ryż. Dwa palniki można sobie wyświetlić. <głosy> Nowa aplikacja kuchenka falowa. <głosy> i one korzystają z energii kosmicznej, oczywiście przekazywanej przez szerszenie bardzo dobrze Jakie nowe aplikacje masz w swoim telefonie teraz poza kuchnią? Poza kuchnią polową. Wyrtualną. Mam jeszcze aplikację bardzo ciekawą: Religia na dziś, <głos> czyli nowe sekty, które. Aplikacja monitoruje w czasie rzeczywistym sekty, które. I można się przyłączyć. Na, na świecie. Można się przyłączyć. Mhm. Tylko trzeba zaznaczyć odpowiednie pole. Tak. Można szybko zmodyfikować swój światopogląd, mhm. szczególnie jeżeli mamy już jeden port USB. Wszczepiony w ciało i możemy sobie ściągnąć. Ale się nie cały, cały jest zestaw dom. zasad moralnych. Mhm. Oprócz tego jest również aplikacja do hodowania zwierzątek. Tak, chciałem właśnie to powiedzieć: do wyprowadzania naszych psów mhm. z równowagi. A to, to jest też dobre, bo widzisz, taki pies, jeżeli nie chce nam się wychodzić z domu, wyprowadzać psa. To zakładamy mu wirtualną smycz. Mhm. To jest takie specjalny, tak jak słuchawka USB, wkładamy mu ją do ucha eee, i, i poprzez e, nasz e, telefon, e, który oczywiście podłącza się do oczu psa, więc widzimy, gdzie pies idzie, możemy tym samym sobie sterować. Eee, tak, on Kasiusiu i, za pomocą ultra, u, i ultra Dźwięków ten pies dostaje wytyczne. Jest bardzo zmotywowany, no i biega tam, gdzie nasz joystick go poprowadzi. Co tam joystick, ekran dotykowy? Tak, tak. Możemy go nawet pogłaskać przez telefon tego psa, no, albo zaszczekać na ludzi, albo yy, upolować ptaka. Także to jest, no, ten upolowany ptak oczywiście daje nam punkty, które możemy wyświetlić sobie na swojej tablicy w serwisie społecznościowym i wtedy jest, pojawia się to współzawodnictwo, kto swoim psem upolował większego ptaka. I kiedy. Psy ale są proste do sterowania. Bardzo. To znaczy najtrudniejsze jest opanowanie czterech kończyn. Chociaż są dużo stabilniejsze niż człowiek dzięki temu. <głos> tak, człowiek sterowany komórką zwykle przewraca się po wykonaniu trzech kroków. No ale już w północnej Korei naukowcy pracują nad nowym rodzajem ucha e i i nowym ślimakiem w tym uchu, który postawi wszystkich na nogi. Tak, i to pokażę. Teraz. Najtrudniej... Serem na pierogi. Ślimak. Tak. E, najtrudniej sterować jest kotem. Jeszcze nikt nie stworzył algorytmu, który by, y, był uniwersal, miał uniwersalne zastosowanie dla y, kociej natury. Tak, ale, ale z drugiej strony y, to nie szkodzi, ponieważ kot ma dziewięć żyć. Rzeczywiście. To tak jak w tych y, grach z lat 80. kiedy na przykład trzeba było żabą przeskoczyć przez ulicę ruchliwą. Tak. Wtedy się miało tylko pięć żyć. Pięć? Myślę, że trzy. Zazwyczaj były trzy życia. Mm -hmm. No ale kot jako że ma. Nie, ma siedem żyć, kot, tak? Nie, 9. Aha, to audycja ma 7. Tak, tak, tak, tak. Ym, no to możemy się takim kotem trochę pobawić. Mm -hmm i um, pouczyć się na błędach i myszy łapać, to jest najtrudniejsza gra łapanie mm -hmm. myszy, zresztą myszy już teraz też są trochę przeżytkiem w epoce ekranów dotykowych tak, oczywiście, no? oczywiście, dlatego, koty łapią dlatego właśnie jest trudno upolować mm -hmm. mysz w dzisiejszych czasach mm -hmm. koty, też się przerzucają na polowanie, na ekrany dotykowe tak. głównie i to już nie w polu, a na aukcjach internetowych otóż to, tak yy, wniosek oh. <laughs> sprawdzajmy co robią nasze zwierzęta po godzinach pracy. Sprawdzajmy, co robi nasze dziecko po szkole. To jest kolejny problem, ponieważ ktoś takiego... takiego musimy, musimy oczywiście wprowadzić odpowiedni system zabezpieczeń dla naszych y, y, zwierząt, y, żeby nikt nam tego sterowania kotem nie przejął. Ale mówisz o firewallu teraz, tak? Tak, tak, tak. Czyli po prostu trzeba go z tym podpalić futro kocie. No będzie biegał wokół domu i to będzie taka nasza zapora ogniowa. Ojej, nie, nie, nie, nie, nie. bo tu zaraz się przyczepią na Fundację Animals, która monitoruje nasze podcasty przecież. O, oczywiście. Pozdrawiamy wszystkich miłośników zwierząt. To, co mówimy jest tylko i wyłącznie alegoryczne. Nikogo nie zachęcamy do podpalania kotów, <śmiech> żeby było jasne. No dobrze, to już chyba, <śmiech> że... Musimy jeszcze popracować nad tym konceptem, oczywiście, oczywiście. Czyli wszystko, ale pomysł jest wszystko, dobry. Wszystko odbywa się na poziomie alegorii, no i teraz jak taki podpalony kod biega wokół domu już, mhm. e, to czy możemy się czuć bezpiecznie? No, on, ja myślę, że... Zwierzę robi dużo dymu, e, więc to, co dzieje się za tą zaporą w sumie jest już niedostrzegalne dla nikogo, zarówno dla sąsiadów, jak i dla koreańskich satelitów które eksplodują nad naszymi głowami. No a to również musi on po dachu biegać taki kot, żeby, żeby, żeby z góry... On robi, przekaże, dużo, robi dużo dymu. Wtedy nasze dziecko może czuć się bezpiecznie siedząc w kuchni i jedząc chleb z dżemem. Mhm. Tyle w temacie zwierząt domowych i dymowych. Co natomiast, jeżeli chodzi o zwierzęta, które są poza domem? czyli tak zwane dzikie, dzikie zwierzęta, dzikie zwierzęta, czyli takie jak tchórzofredka, dzikie zwierzęta w naszych miastach, tchórzofredka, kibułziec. <gulia> Moi drodzy, Ministerstwo Środowiska monitoruje, to jest w ogóle fascynujący temat, w miarę jak nasze miasta rozwijają się, wchodzą w suburbia. Wiadomo, każdy ma coraz większy ogród. Populacja różnego typu zwierząt w obrębie miasta wzrasta. Jest to czasem zaskakujące. Dlatego Ministerstwo Środowiska teraz monitoruje dokładnie populację dzikich lisów w Polsce, jak również populację kiboli. I teraz kibole jeszcze nie są pod ochroną taką jak na przykład no, szarotka w, w górach. Blisko. Zależy od tego, kto Natomiast... jest u władzy. Mhm. Natomiast populacja kiboli na przykład w którym mieście dramatycznie spada ostatnio. Dlatego, Dlatego e, że ministerstwo... co, że ściany, że ściany stadionu bursztynowego są e, śliskie i spadają po prostu. <laughs> tak, nie mogą się wspiąć na wyżyny swoje, swojego intelektu własnego. E, no jest, jest problem, jest, jest problem, bo to oczywiście Rzeczywistość nowa, wirtualna sprawia, że ludzie już, młodzież nie wychodzi z domu, więc większość czasu, jeszcze 10 lat temu yy, dzieci spędzały na podwórkach, nawalając się nawzajem kijami. Teraz spędzają na wirtualnym nawalaniu się yy, mieczami laserowymi w zaciszu swoich domów. Nikt nie wychodzi na dwór, więc wobec tego również populacja kiboli nie rozwija się tak dynamicznie, jak to jeszcze bywało niedawno. Natomiast kiboli, te kibole to, to są jedyne właśnie stworzenia, które chodzą i się nawalają połami. Oczywiście to jest wzajemnie to oraz jest, jest, Oni kultywują te tradycje. Tradycja, jeszcze. Tak. No i ta ewolucja właśnie jeszcze w tym ekosystemie postępuje dosyć wolno. No i trzeba to uszanować, prawda? I wpisać na listę ochronną to zjawisko. No, no przykro, że, że właśnie takie, takie stworzenia już, już są. Mhm. Natomiast celem jakby wymiany genów ja. i e, wymiany również doświadczeń życiowych planuje się z miasta Rzeszowa przetransportowanie około 700 kiboli na tereny Polski Północnej i wypuszczenie ich do lasów. Czyli do tak zwanej miejskiej dżungli, na blokowiska. Mhm. Oni powinni się dosyć szybko zaadaptować. Tak, bo klimat zacząć, jest jednak nieco podob, jest raczej podobny. Tak, i zacząć się krzyżować z lokalnym z gatunkiem. Lokalnym gatunkiem, tak. rasą, tak powiem. Tak. Mówię o krzyżowaniu szalików, czyli powiązaniu no tak, tak, tak. się. A to wyjdą wtedy inne kombinacje kolorystyczne. Oczywiście, no i to jest właśnie ta mieszanie, mieszanie genów ku, ku um, ubogaceniu populacji. A mówię ubogaceniu, ponieważ kibole ostatni raz wiązali swoje szaliki po śmierci papieża. Okej, okay, to starczy o tych kibolach może wreszcie. E, jakie jeszcze inne gatunki zwierząt rozpowszechniły się w polskich miastach? Narodowcy. Wiadomo, ostatnio narodowcy zmieniają e, tak zwany habitat, czyli miejsce zamieszkiwania. E, wychodzą z tzw. Tzw. podziemia do miast, One za Oni zawsze byli w podziemiu, w tak miastach, tak. tylko, że, że żyli głównie w podziemiu. I tu nie Mieli są o... taką nisze Tak, w ekosystemie tak. miejskim. I nie mówię tutaj jakby o nawiązaniu do filmu Andrzeja Wajdy Kanał albo Agnieszki Holand nowego filmu W Ciemności, ale mówię o takiej emigracji wewnętrznej, w której oni od 20 lat mniej więcej egzystowali. No ale w końcu teraz podnoszą głowy, wychodzą na zewnątrz siebie. No i właśnie promując barwy narodowe, jak również teorie narodowe, oni pokazują swoją obecność. Mają różne atrybuty, typu krzyże, pochodnie, też dobre. Flagi, flaki. Flaki mają? Też lubią, bo to takie polskie. Polskie są flaki. L, l, l, mhm. Danie. Ale tylko flaki w kolorze właśnie biało-czerwonym, czyli muszą być takie świeże. Mhm. No Niezbyt i, rozgotowane. No i oczywiście mają patronów, którzy swoim życiem udowadniali, że można. I są różni, r, różni patroni. Piastka, łodziej. Jeszcze, jeszcze nie beatyfikowane. Jeszcze nie, jeszcze nie. Bo żyje. Bo żyszcze. Ale guru. Ale guru. Nie Ale właśnie patrzeć. jest. Nie wiem, czy, czy wiesz, że yy, yy, prawdopodobnie pokolenie naszych dzieci będzie mogło żyć tysiąc lat. Tak, tak mówię, mówią ludzie. Tak mówią przepowiednie. I pierwszą osobą, która będzie żyła tysiąc lat, będzie właśnie Zbigniew Hołdys. On będzie takim świadectwem. Takim żyjącym, żyjącą księgą historii. Ale będzie opowiadał ja, o swoich on pierwszych osiągnie. aplikacjach będzie, będzie sobie, Będzie sobie przeszczepiał wnętrzności co 78 lat? On już przeszczepił sobie wnętrzności. Tylko to jest fajna to jest taka hmm. informacja. A na przykład Włodzimierz szczerzasty, który niedawno został szefem SLD w okręgu warszawskim, powiedział, że zabiera swoją drugą wątrobę i jedzie w teren rozmawiać z działaczami. To zawsze dobrze I to jest już, taką, i to już jest pierwszy, ten... pierwszy krok do tej e, cybernetycznej e, egzystencji ludzkiej. Mhm. Oczywiście wszystko będzie musiało być zatwierdzone przez Ministerstwo Ewolucji. Tak, tak. I a kto będzie miał większość w tym Ministerstwie Ewolucji, tego partia będzie się e, rozwijać najszybciej bo na przykład zarządzi pączkowanie hmm, słuchaj, to jest y, myślę, że podejście do tej y, kwestii rozwoju zmieni się jeżeli będziemy żyć tysiąc lat to nikomu się nie będzie spieszyć ja myślę, muszę... że rzeczy zwolnią bo, jest du bo dużo czasu będzie na załatwianie spraw na głosowania urzędowych na kadencja parlamentu w kolejce będzie. Można, będzie można sobie stać bez denerwowania się Mhm. Będzie można w korku sobie stać bez denerwowania się. Ale to dobrze. Będzie do, do, można to, to w deszczu sobie stać bez, bez denerwowania się. Bo będziemy mieli nową skórę, nieprzemakalną, nieprzemakalną e, skórę, nasączoną łojem. Ale te zbiorniki na deszczówkę, mhm. które wykształcą się e, obok e, naszego mózgu, to jest bardzo Przeszce. ciekawe. Mhm i będziemy, będziemy tak naprawdę będziemy używać naszych nerek do filtracji tej wody mhm. A ona e... będzie również chłodziła nasze układy myślowe mhm. Mhm. i potem zamiast właśnie y, y, to co będziemy wydalać nie będzie już więcej uważane za brudne za będzie to tak naprawdę dużo czyst bardziej czyste niż środowisko które nas otacza natomiast wszyscy będą, intensywnie myślący będą y, buchać parą z uszu regularnie Mhm. przez co będziemy nawadniać nasze powietrze tak nawilgacać tak. i tam gdzie ludzie będą bardzo intensywnie myśleć nad czymś e, będzie unosiła się gęsta mgła moi drodzy, niedzielne przedpołudnie w kawiarni Cafe Oto audycja sobotasz w niedzielę, jak prawie zawsze. Ostatnio. Czyli pamiętaj, abyś dzień święty święcił. To jest takie przy przykazanie na dzisiaj, mhm. które poprzez szerszenie do Was dotrze już niedługo. Jeżeli podleci do Was szerszeń i Was ukąsi, nie lękajcie się. <śmiech> nie, nie lękajcie się, ale uważajcie, jeżeli ten szerszeń niesie w swoich drobnych łapkach dwie kamienne tablice... <śmiech> na przykład z dziesięciorgiem przykazań, to już wtedy musicie się lękać, żeby on na przykład tych tablic na was nie, nie, nie zrzucił. Szerszeń Mojżeszem XXI wieku. Do czegoż to doszło? z szerszeniem narodów. Kochani, bardzo wam dziękujemy, że wytrzymaliście. No że nie wytrzymaliście, to bardzo was przepraszamy. To bardzo was przepraszamy. Zapaszcie Trzeba teraz sobie, sprzątać. Zapaczcie sobie jakąś może kawę. My kawę już wypiliśmy. Teraz, e... Teraz musimy strawić, e... połknąć tą żabę. Połknąć tą żabę, która przekracza ulicę i ma trzy życia. <głosy> tak. <głosy> Czyli o, przetworzyć audycję uh -huh. tak, żeby była dla was e... zjadliwa. Tak. Musimy udobruchać kiboli i okiełznać narodowców. I tym ryt rytmicznym krokiem e... wy wyznaczanym przez ciężkie, czarne buty, organ... członków organizacji ONR, którzy przemierzają polskie ulice celem poszukiwania nowych żerowisk. No, żerowisk. W tym rytmie możemy sobie zanucić piosenkę wieczności. No a my powoli się z wami żegnamy do następnego razu, miejmy nadzieję za tydzień i zwijamy nasz sprzęt i, I w idziemy w deszcz. Idziemy w deszcz. Idziemy w deszcz zbierać kolejne inspiracje. A was zachęcamy do skupienia. Zawsze. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.